Super, Marcin co dzisiaj powie, Marcin co dzisiaj zaśpiewa. Pamiętacie taką piosenkę Natalii Kukulskiej? Światło, nosisz je w sobie. Światło, nie zniknie choćbyś tam. Mega, nie? A teraz odwróć się do osoby, która siedzi obok Ciebie i powiedz Światło, nosisz je w sobie. Wow, jakoś tak niektórzy z większą euforią, niektórzy z mniejszą euforią, ale wiecie, światło to jest coś, co nosimy w sobie. I ja bardzo głęboko w to wierzę, że każdy z nas, kto zwrócił się do Jezusa Chrystusa, kto przyjął Go jako Pana i Zbawiciela, nosi w sobie światło, ponieważ Jezus obiecał nam Ducha Świętego, który zamieszka w nas i będziemy światłem dla innych. Amen? Wow, jakie to jest piękne. Niestety, wiecie, ze światłem bywa tak, że czasem gaśnie. I wczoraj zgasło światło wielkiego człowieka, wielkiego ewangelisty Reinharda Bonke. Wczoraj Reinhard Bonke umarł, ale wierzę, że to światło, którym dzielił się przez te 60 lat swojej służby dla Chrystusa, to światło, które rozpaliło 72 miliony ludzi, zwłaszcza w Afryce, do tego, aby podążać za Chrystusem, wierzę, że to ma ogromny, kolosalny wymiar. Wiecie, i Reinhard Bonke, on powiedział kiedyś takie słowa, które bardzo mocno wbiły mi się w serce. Za Jerozolimą wzniesiono pionową belkę, która skrzyżowała się z naszym znakiem minus. Jezus zawisł na tej pionowej belce i przemienił nasz znak minus w plus. Brzmianie myśleli, że krzyż jest tylko instrumentem kary, lecz stał się on bożym znakiem plus. Dla minusowo myślącej ludzkości. Wow. Znak krzyża. Ten cudowny znak, który jest naszym symbolem, naszej chrześcijańskiej wiary, stał się dla ludzi plusem. Jest czymś, co ma przyciągać ten minus, jak magnes. Mamy być dla ludzi, wiecie, jak magnes. Mamy ich przyciągać do Chrystusa, aby oni mogli oddawać Mu swoje życie, aby mogli zmieniać to swoje życie, bo nigdy nie ma tak beznadziejnej sytuacji w życiu Twoim, w życiu twojego życia, w życiu twojego życia, że Jezus nie jest w stanie Ci z tego wyciągnąć. Ale to, co jest najważniejsze, to to, żeby przyciągnąć się do Chrystusa. I hasłem Bąkiego było zaludnianie nieba. On zawsze mówił o tym, że był przekonany, że w niebie będzie więcej ludzi niż w piekle, bo w innym wypadku szatan okazałby się zwycięzcą. On twierdził też, że w czasach Starego Testamentu prowadziła wąska droga, ale na Golgocie Jezus stworzył autostradę, po której wszyscy możemy do Niego przyjść. Niesamowite. Pamiętam w 2012 roku, kiedy jeszcze byłem daleko od Pana Boga, byłem w Paryżu i w tym czasie było wielkie poruszenie w kościele, do którego czasami chodziłem. Było ogromne poruszenie, nie wiedziałem o co chodzi. Widziałem plakaty, na plakatach było Reinhard Bonke, nie znałem gościa, myślę sobie wow. No przyjeżdża ktoś, wszyscy wiecie tam skakali od miesiąca, już przygotowywali się na to spotkanie. A ja sobie myślę, człowiek jak człowiek. I wychodzi taki starszy pan, zaczyna mówić kazanie. I wiecie, to kazanie było strasznie nudne. Naprawdę było strasznie nudne. Ja, człowiek niewierzący, siedząc tam, myślałem sobie, co ten człowiek w ogóle gada. O czym on mówi, ja go totalnie nie rozumiem, nie wiem o czym on mówi. I wiecie, wydawało mi się to śmieszne, że wszyscy się przygotowują na przyjazd jakiegoś wielkiego człowieka, wielkiego ewangelisty, a on przyjeżdża i tak w zasadzie mówi, mówi kilka zdań i wcale mnie to nie porwało. Ale kiedy skończył to swoje kazanie, to przyszedł czas modlitwy. Przyszedł czas modlitwy, kiedy on wyciągnął swoje ręce, zaprosił ludzi do przodu. Myślę sobie, po takim kazaniu to nikt do przodu nie wyjdzie. 5 tysięcy osób w kościele, 5 tysięcy wyskoczyło. Tylko ja tam siedziałem taki biedny, wiecie? nie wiedziałem, co się dzieje. I on zaczął się modlić o tych wszystkich ludzi. I wiecie, i tam naprawdę się działo. To był taki moment, kiedy pierwszy raz w życiu zobaczyłem, jak ludzie wstają z wózków. Myślę sobie, wow, niezły, niezły teatrzyk. Ale im dłużej przebywałem w tej obecności, im dłużej tam siedziałem, tym bardziej przekonywałem się do tego, że to, że to jednak działa. Że to jest prawda, ponieważ unosił się tak naprawdę... Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale unosił się taki, tam było coś po prostu. Tam po prostu się coś działo. I choć w tamtego wieczoru ja nie nawróciłem się, to wierzę, że to, co głosił Reinhardt i to, co później zrobił, też w jakiś sposób później oddziałowało na moje życie. Bo wierzę w to, że nasze ziarno, to, co mówimy do ludzi, którzy nie wierzą w Chrystusa, to nigdy nie idzie na zmarnowanie. To nigdy nie idzie na zmarnowanie. Że kiedy głosimy ludziom, to to ziarno gdzieś tam sobie wpada, może kolejne sobie wpadnie i kolejne, ale kiedyś, kiedyś to wykiełkuje i będziemy widzieć tego owoca. I stała się światłość. I to jest taki miesiąc, w którym mówimy o tym, że stała się światłość. Ja dzisiaj chciałbym mówić trochę w odniesieniu do nas, jako my, jako my, jako my światło dla innych, ale ten cały miesiąc poświęcamy Jezusowi, oczekujemy przyjścia Jezusa, szukamy Jezusa. Szukamy tego światła, które by na Niego wskazywało. Szukamy tego jasnego punktu, w którym możemy pójść, by odnaleźć Jezusa. Macie tak? Wiecie, ten miesiąc jest takim szczególnym miesiącem. To jest taki miesiąc, w którym możemy pojednać się z niektórymi ludźmi. Wiecie, zawsze kiedy przychodzą święta, to moja rodzina się spotyka i zawsze wszystkie żale tego dnia zostają rozwiązane. I nie wiem, czy, dlaczego tak jest, ale po prostu to jest szczególny czas dla nas wszystkich. Jezus się rodzi, Jezus przychodzi, wszyscy oczekujemy Jezusa, to jest taki miesiąc, w którym mówimy o Jezusie, przypominamy sobie o tym, że Jezus jest. I to jest naprawdę piękne, bo to łączy nie tylko nas, ludzi wierzących, ale to łączy wszystkich ludzi. To jest też czas, kiedy możemy zweryfikować swoje życie, zweryfikować mijający rok, zaczynamy wymyślać kolejne postanowienia. Jak każdego roku, bardzo wierzymy, że w tym roku na pewno się uda. I ja już zacząłem myśleć o, wiecie, o tym, że w przyszłym roku schudnę. Od stycznia będę robił wszystko, a w zasadzie nic, żeby do tego doszło. I tak jest co roku. To też dobry czas na zmianę frontu, to dobry czas, aby powiedzieć przepraszam, pomimo tego, że nie jest się winnym. Wiecie, to nie jest dość popularne. Przepraszać za coś, czego się nie zrobiło. Ale czasami lepiej przeprosić po to, żeby mieć relację, niż ciągle upierać się przy swojej racji. I wiesz, że to jest dobry czas do tego, żeby właśnie w taki sposób postąpić. Im więcej czasu spędzamy z Bogiem, tym łatwiej jest nam w relacjach, tym łatwiej jest kierować się Duchem Świętym, który kieruje światło naszego życia w stronę, w którą Bóg chce nas poprowadzić. Wierzę w to bardzo mocno, że my jako zielonoświątkowcy, zielonoświątkowcy, kierujący się Duchem Świętym, wierzę, że to jest też taki czas, kiedy możemy zaprosić po raz kolejny Ducha Świętego do naszego życia żeby kolejny raz wskazał nam na ten nowy rok, co my tak naprawdę chcemy robić. Ja wiem, że wy teraz sobie myślicie, Marcin, co ty gadasz, przecież my chodzimy z Duchem Świętym każdego dnia. Marcin, po raz kolejny wbijasz nas w poczucie winy. Nie, mówię tylko o tym, żebyś szukał Chrystusa każdego dnia. Kiedy będziesz Go szukał każdego dnia, On cię będzie napełniał swoim duchem i wtedy będziesz przez Niego prowadzony. Wiecie, tak często wiele problemów naszego życia, wiele rzeczy, do których nie chcielibyśmy dopuścić w naszym życiu, bierze się stąd, że my nie mamy relacji z Duchem Świętym. Idziemy w stronę, w którą my chcemy iść, a nie w tą, w którą On chce nas prowadzić. Wierzę w to bardzo głęboko, że to nie jest tylko mój problem, ale że to jest problem generalnie Kościoła w dzisiejszych czasach. Jezus w kazaniu na górze mówi takie słowa. Mateusza, piąty rozdział, 13-16. Wy jesteście... Z solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze, nie zapalają też lampy, by ją postawić pod gankiem. Światło umieszcza się na, na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Piękne słowa? Piękne słowa. Słuchajcie, Jezus te słowa kieruje podczas kazania na górze do swoich uczniów, ale też do tłumu, który jest wokół zgromadzony. Wiecie, to mówi o tym, że Jezus nie mówi tylko, tylko do swoich uczniów, ale mówi do całego Kościoła, do wszystkich. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. Ale to, co jest najciekawsze, to to, że skupiamy się na soli i skupiamy się na świetle. Ale przed sol, sól i światło jest pewien, jest pewien czasownik. Ostatnio mój syn w szkole uczył się czasowników. I to była ciężka przeprawa. Wytłumaczyć dziesięciolatkowi, że było... Jest i będzie. Wiecie jak to z dziećmi. Było, było, było, jest, jest, jest, albo będzie, będzie, będzie. On nie wiedział o co chodzi generalnie. I czasami wydaje mi się, że w naszym chrześcijaństwie jest podobnie, że my nie do końca wiemy o co chodzi. Bo Jezus mówi tutaj, wy jesteście. Wy jesteście. Nie użył innego czasu. Nie powiedział, wy byliście. Nie powiedział, wy będziecie. Że on wiedział, że odchodzi, więc mógł powiedzieć, wy będziecie. Wiecie, dlaczego Jezus tak mówi? Dlaczego On mówi, wy jesteście? Ponieważ życie jest tu i teraz. Ja teraz do was mówię. Wy jesteście. Nie wy będziecie. Nie wy byliście, ale wy jesteście tu i teraz. Wy żyjecie, więc żyjecie teraz tak. I Jezus mówi dalej. Jak wielu z was tutaj siedzących myśli sobie, najlepszy czas już mam za sobą. Jak wielu z was siedzi tutaj i myśli, najlepszy czas z Jezusem to ja już miałem. Są takie osoby? Są takie osoby. A kto myśli sobie najlepszy czas z Jezusem dopiero przede mną? Wow. A ja chcę ci powiedzieć, Jezus mówi, wy jesteście. Najlepszy czas z tobą jest, ze mną jest teraz. To jest najlepszy czas. Ja rozumiem to, że nie do końca możemy to łapać, ale czasami jest tak, że bardzo dużo czasu marnujemy na to, żeby dogonić rzeczy, które wydają się, że są dla nas. Czasami marnujemy bardzo dużo czasu na to, żeby dogonić tego króliczka, który ucieka, bo wydaje nam się, że on jest właśnie dla nas. Jezus, kiedy daje Ci, kiedy daje ci nowy dzień, kiedy otwierasz swoje oczy, kiedy oddychasz, to Jezus Ci daje teraz. On mówi, dzisiaj jest ten dzień. Zawsze jest, dzisiaj jest ten dzień zbawienia. Nie jutro, nie był tydzień temu, bo ktoś fajnie tutaj przyjechał i fajnie głosił, czy głosił pastor, ale dzisiaj jest ten dzień, który ja mam dla ciebie przygotowany i to jest najbardziej niesamowite w naszym chrześcijańskim życiu. Chodzenie z Chrystusem każdego dnia, codziennie, teraz. Jezus mówi, wy jesteście tu i teraz. Do nas często to nie dociera, bo wydaje nam się, że jesteśmy nieśmiertelni, że śmierć nigdy do nas nie przyjdzie. Wiecie, kiedy masz 20, 18, kiedy masz nawet, nie wiem, 50 lat, nie oczekujesz, że śmierć przyjdzie nagle. Masz swoje marzenia, masz swoje pasje, wydaje ci się, że w przyszłości coś osiągnę, że na pewno coś zrobię, że będę dalej, że, że zrobię więcej i nie jestem wdzięczny za to, co mam, bo ciągle oczekuję więcej. Ostatnio przyjeżdżam do salonu fryzjerskiego mojego znajomego. Okazuje się, że jego 29-letnia siostra została krwiaka i umarła. 29 lat. Nagle. Nikt się tego nie spodziewał. Jakiś czas temu mój przyjaciel jechał ze swoją dziewczyną na motorze. Wyjechał ktoś z drogi podporządkowanej, uderzyli, dziewczyna nie zginęła. Wielu ludzi odchodzi nagle. Nie chcę was teraz straszyć, ale wiecie, nie jesteśmy od tego wolni. Żaden z nas nie jest od tego wolny. Czasami słyszy się gdzieś w innych kościołach, ktoś nagle odszedł. Słuchajcie, Reinhard Bonke, człowiek, który wczoraj odszedł, przez 60 lat swojej służby dla Chrystusa codziennie pozyskiwał ludzi dla Niego. Każdego jednego dnia uzbierało się 72 miliony ludzi przyprowadzonych do Chrystusa. Jeden człowiek. Pomyśl sobie, jak ogromne namaszczenie jest nad Twoim życiem każdego dnia. I jak wiele robisz ku temu, aby pozyskiwać innych dla Niego. Nie myśl o jutrze, nie myśl o tym, co będzie. Jezus mówi, wy jesteście, jesteście teraz. Wiecie, w tym kontekście te słowa wy jesteście nabierają szczególnej mocy, bo mówią o teraz, nie za tydzień, nie za miesiąc, ale teraz. Potrzebujemy sobie ciągle przypominać, że mamy być z Nim teraz. Teraz. Możemy myśleć, że spoko, Jezus mówił te słowa do tłumu, mówił do swoich uczniów, ale mnie to nie dotyczy. Ja jestem wolny, jestem niezależny, to takie, wiecie, piękne słowo teraz, jestem niezależny, bardzo ciekawe, ciekawe słowo w naszych czasach chrześcijańskich, słyszałem je już niejednokrotnie, nawet na chrześcijańskich konferencjach ty jesteś niezależny. Myślę sobie, kiedy prowadzisz chrześcijańskie życie, kiedy masz się za prawdziwego chrześcijanina, to zawsze jesteś zależny, zawsze jesteś zależny od Niego zawsze jesteś zależny od Ducha Świętego Ty zawsze jesteś od kogoś zależny zawsze jesteś zależny od Boga nie ma w naszym chrześcijańskim slangu czegoś takiego, że jestem niezależny jestem niezależny niezależny może być doradca finansowy ja jako chrześcijanin jestem ciągle zależny od Chrystusa jestem ciągle zależny od Jego światła jestem ciągle zależny od tego, co On do mnie mówi Jezus mnie kocha pomimo to, jak prowadzę swoje życie zgadza się Jezus Cię kocha pomimo to wszystko, co robisz. Jesteś wolny, masz wolną wolę, możesz dokonywać własnych wyborów, ale Twoja wolność ma swoją cenę. Twoja wolność ma swoją cenę i ta cena została zapłacona przez Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus umarł po to, abyś Ty mógł żyć. To jest centrum Ewangelii, to jest coś, co jest najważniejsze. Ja wiem, że to jest takie oklepane, ja wiem, że to może być nudne. Ja wiem, że Marcin, znowu o tym mówisz, ale to jest... Coś, co najbardziej rozrywa moje serce, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu po to, żebym ja mógł żyć, po to, żebym ja mógł się cieszyć swoim, swoją wolnością, żebym mógł cieszyć się swoim wolnym życiem, to jest niesamowite. Właśnie po to, byś mógł żyć, a więc po to, abyś był. On umarł po to, abyś był. Tym bardziej mówi do Ciebie, Ty jesteś, Ty właśnie Ty, za którego oddałem swoje życie. Ty Wiolu, Ty Kaziku, Ty Grażynko. Za Ciebie oddałem swoje życie po to, żebyś był. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób rozświetla nam tą perspektywę naszego dnia. Że nasz dzień, ja jestem po coś. Nie będę kiedyś, nie byłem kiedyś, ale jestem teraz. Amen? Wiecie, Jezus nazywa uczniów solą ziemi. To z Was był w Bieliczce? Chciałem się pochwalić, że ja byłem i myślałem, że będę jedyny. Kiedy idziesz korytarzami wieliczki, to są te wszystkie, te ściany, one są z soli. Próbował ktoś z was polizać taką ścianę? I co? Chyba byliśmy w innej kopalni. Lecie, <grych> znaczy, ponieważ ta sól jest w korytarzach, ona często jest zwietrzała i w niektórych miejscach w ogóle nie czuć, że to jest sól. To jest po prostu jakiś minerał, który tam wystaje z, ze ściany. Dlaczego? Bo ta ściana jest zwietrzała. Nikt nie wydobywa już tam soli od iluś tam lat, albo wydobywają, ale gdzie indziej, nie wiem. Ale ona jest zwietrzała, ona się do niczego nie nadaje. Trzeba by było przekopać się kawałek, żeby znowu na nowo nabrać tej nowej soli. I myślę sobie, że ta sól w tej wielicce, ona totalnie jest niepotrzebna. Ona tam jest totalnie niepotrzebna, bo sól w solnicy tylko ma swoją rację bytu. Amen? Więc skoro Jezus mówi, że jesteś solą ziemi, to On mówi, że tylko w Nim, tylko w Nim jest racja bytu, abyś ty był tą solą, niezwietrzałą. Jeśli jesteś w nim, to jesteś świeży. Jeśli jesteś w nim, to możesz doprawić najlepszy rosół swojej babci. Po pierwsze, sól w starożytności miała różne zastosowania. Ona była środkiem konserwującym, substancją dodawaną do nawozu. Ziemię się nawoziło solą ale też dodawała walorów smakowych. I Jezus tłumaczy dalej, że nic się nie przyda sól, jeśli utraci swój smak. I to wydaje się, że o smak chodzi w tym obrazie najbardziej. I po pierwsze, jesteśmy od tego, by smak ziemi, smak ludzi, smak świata był lepszy, strawniejszy, przyjemniejszy. Skoro zatem jesteście solą ziemi, bez was ziemia jest jaka? Gorsza. Jest gorsza. Skoro jesteście tym, co podnosi wartość, nie możecie omamić się niedowartościowaniu. Często mówimy o tym, że jesteśmy piękni, często mówimy o tym, że Jezus nas kocha, rzadko mówimy, wspominamy o tym, że jesteśmy solą tej ziemi, chyba że w jakichś nagłych przypadkach, ale rzadko o tym wspominamy. Ale Jezus bardzo wyraźnie mówi o tym, że wy jesteście solą, solą ziemi. Czy myślałeś kiedyś o sobie o tym, że jesteś jedną z najlepszych przypraw na świecie? Wow, jestem jedną z najlepszych przypraw na świecie. Kiedy spotykam chrześcijan, to jest bardzo widoczne. Czasami nie wydaje nam się, że jesteśmy najlepszą przyprawą na świecie. Większość chrześcijan jest strasznie niedowartościowanych. Wiecie, jak mamy być solą ziemi, skoro my sami w siebie nie wierzymy? Kiedy jeżdżę po wieciech chrześcijańskich konferencjach, to spotykam ludzi i oni mają wiecznie problemy. To są ludzie, którzy mają wieczny problem ze sobą. Mam depresję. Uh, mam depresję. Jestem chrześcijaninem, wierzę w Boga, mam depresję. Jestem chrześcijaninem, wierzę w Boga, że ona mnie nie kocha. Jestem to, to, to i, i ciągle, i ciągle, i ciągle marudzą. Ciągle, i ciągle marudzą. Popatrz na swoje chrześcijańskie życie, uśmiechnij się do siebie, powiedz, jestem najlepszym przyprawą świata. I po prostu przyprawiaj ludzi. To ludzie mają przychodzić do ciebie ze swoimi problemami, a nie, ty ciągle masz szukać innych chrześcijan i wałkować im na ucho, Słuchaj, ja mam ciągłe problemy. Mnie to już nudzi. Czytaj Biblię, zgłoś się do Ducha Świętego, zadzwoń do Jezusa, rozmawiaj z Nim każdego dnia. To wszystko odejdzie. Jesteśmy jedną z najbardziej niedowartościowanych grup, jaka tylko powstała. Jezus mówi, jesteś solą ziemi. Ty masz dodawać wartości, masz dodawać smaku innym ludziom. Ale wiesz, mnie głowa boli. Kolejne dziecko mi się urodziło, nie mam czasu na służbę, nie mam czasu na to, muszę iść do pracy. My mamy tysiące wymówek, tysiące rzeczy, które ciągle i ciągle i ciągle powtarzamy. Tak długo, żeśmy je powtarzali, że w nie uwierzyliśmy. Dlatego mówiłem wcześniej o tym, że wy jesteście, że to teraz się dzieje. Ponieważ spotykam też ludzi, którzy mówią, a bo my 20 lat temu. Wow, to wtedy to był czas, wtedy Duch Święty się poruszał, wtedy to było przebudzenie. A Jezus mówi, wy jesteście teraz. I teraz to samo chce czynić przez was. Bo wy jesteście światłem świata. Co ja tam mówiłem? O niedowartościowaniu? Nie bądź taki. Jezus nazywa się najlepszą przyprawą, która ma nadać smaku temu światu. Amen? Mamy to? Po drugie, skoro jesteśmy solą ziemi, musimy tą ziemię szanować. Czyli musimy szanować ludzi na zewnątrz. Sól bez ziemi nie ma sensu. Czy ma? Sól bez ziemi nie spełni swojego zadania. Nie poprawi jakości, nie doda smaku. Sól nigdy nie będzie sobą, jeśli nie będzie dla ziemi. Jeśli nie będzie dla innych ludzi. Dla ludzi ze świata, jak to się często mawia w naszym slangu. Jak wielu z nas zamyka się. Jak wielu z nas mówi, to są ludzie ze świata, zamykamy się, tworzymy własne obozy, Tworzymy własne miejsca, w którym sobie świecimy, sobie tak mocno świecimy, że już czasami nas oczy bolą i nie chcemy się razem spotykać, bo już jesteśmy tak przesiąknięci tym światłem innych. Jesteśmy już tak zasoleni sobą, że po prostu nie chcemy się widzieć. Raz w tygodni starczy, potem... Dlaczego? Ponieważ czasami w naszym chrześcijańskim życiu tak bardzo się zamykamy na świat, na tych wszystkich ludzi, że tworzymy sobie jakieś własne enklawy i wiecie, jesteśmy już przesyceni sobą. Aby być solą i światłem, trzeba mieć ogromnie dużo pokory. Ale też musisz mieć w swoim sercu to, że jesteś dla innych. Nie tylko dla naszych braci i sióstr, to jest ważne, ale jestem dla innych ludzi. Jestem otwarty, jestem uśmiechnięty. Nawet jeśli mnie coś boli, to się uśmiecham jak Tadek. Po trzecie, skoro sól może utracić smak, trzeba też postarać się o czujność. Łatwo wpaść w rutynę i powtarzających się opowiadań o własnej świetlanej przeszłości i osiągnięciach, które przecież nie są na zawsze. Rozumiemy to? Twoje osiągnięcia nie są na zawsze. Ciągle i ciągle musisz się udoskonalać, ciągle i ciągle musisz nabierać świeżości, ciągle i ciągle i ciągle. Ziemia potrzebuje soli cały czas i to soli, która rzeczywiście jest solą. Soli, która rzeczywiście jest solą. Po czwarte, czasami tak jest, zgadzam się z wami, że możemy się na nic nikomu nie przydać. Nie możemy być dla nikogo żadną wartością. Że ludzi, dla ludzi czasami jesteśmy do podetania I wtedy chodzimy i narzekamy i mówimy, a bo ludzie nie chcą słuchać Ewangelii. A bo ludzie nie chcą do mnie przychodzić. A bo ludzie są zamknięci. A bo ludzie naprawdę nie chcą tego Jezusa, którego ja znam. Oni do Niego nie chcą. Przecież żyjemy w najlepszym okresie do głoszenia Ewangelii. Nie wiem, czy kiedyś w historii, czy kiedyś będzie taki moment, żeby był taki moment, jak jest dzisiaj, do tego, abyśmy mogli mówić o Jezusie w wolnym kraju, w taki sposób, w jaki tylko chcemy. Ale jeśli Ty nie, podtrzymu nie podtrzymujesz swojej jakości życia z Nim, jeśli Ty nie szukasz Jego obecności, to nie miej pretensji do innych ludzi, że oni nie chcą słuchać Ciebie, że nie przychodzą do Ciebie ze swoimi problemami. Skoro Ty ciągle i ciągle i ciągle marudzisz, i ciągle wydaje ci się, że mogłoby być lepiej, bo przecież kiedyś było inaczej. A Jezus mówi, teraz jesteście, wy teraz jesteście. Więc jeśli ty będziesz dbał o swoją kondycję, jeśli będziesz dbał o to, żeby twoja solniczka, twoja najlepsza przyprawa nigdy jej nie ubyło, bo on ci jej daje, ile ty tylko będziesz chciał. Jeśli będziesz o to dbał, ludzie będą do ciebie przychodzić, ludzie będą cię pytać o zdanie, ludzie będą się, cię szanować. Ale jeśli będziesz żył tylko przeszłością, jeśli będziesz tylko mówił, a nie będziesz dokonywał pewnych rzeczy, to będziesz dla nich na podeptanie. Nie dziw się wtedy, że nie będą Cię słuchać. Skoro nie uśmiechasz się do ludzi, oni nie będą się uśmiechać do Ciebie. Jeśli nie jesteś żadnym walorem dla ludzi, jeśli nie poprawiasz ich smaku, to nie dziw się, że nie przychodzą do Ciebie ze swoim życiem. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to jest taki czas, kiedy sum musi zrobić rachunek sumienia. Żeby ciągle i ciągle nie mieć pretensji do ziemi. My musimy robić swój osobisty rachunek sumienia po to, aby nie mieć ciągle pretensji do innych ludzi. Musimy się zastanowić nad tym, czy wszystko jest z nami ok. Czy my ciągle dbamy o naszą jakość. Kiedy sól jest najlepsza? Kiedy jest dobrej jakości? Kiedy nie jest zabrudzona? Kiedy nie jest zwietrzała? Więc o to mamy dbać, o jakość naszego serca. Nikt nie będzie litował się nad solą bez smaku i nikt nie będzie jej szukał. Trudne ale taka jest prawda. Dobrze, obraz światła w przekazie Jezusa, on tam wydaje się być taki jasny i prosty. Po pierwsze Jezus mówi, musicie być widoczni. Co to za światło, które jest schowane? Wyobrażam sobie to tak, że spotykamy się tutaj w niedzielę, jesteśmy tu w niedzielę w Jerozalem, mnie aż oczy bolą od tego światła. Tyle światła naraz, raz. wow. Prawie, że wiecie co, naprawdę no. Dzieci płaczą. My świecimy. jest taki jeden dzień, kiedy ludzie w Kamiennej Górze mówią patrzcie tam na Wałbrzyską, zobaczcie jak tam się świeci. A potem rozchodzimy się do swoich domów, chowamy się pod koce, włączamy TV i nikt nie jest w stanie nas dostrzec. Zamykamy się w naszych domach, Robimy rzeczy, które wydają nam się, że są prawidłowe. Nie spotykamy się z ludźmi, nie mówię o wszystkich, ja mówię o sobie. I wydaje nam się, że my świecimy, że jesteśmy przykładem. Idziemy do pracy, ktoś przeknie, ja też przeklnę. Nie będę dziwakiem. Wiecie o co mi chodzi? O tym, że Jezus mówi do ciebie, że jesteś światłem cały czas. Idziesz ulicą i ty masz świecić. Ludzie mają cię wskazywać palcami. O, zobacz, choinka idzie. Masz być dziwny. W taki sposób Jego, Boży. Nie żeby mieli nas za dziwaków, ale żebyśmy się im wydawali dziwni, a więc ciekawi. Nie, nie mylcie dziwaka z dziwnością. Nie jestem dziwakiem. Jestem tylko troszkę dziwny, tak po Bożemu. Światło ma sens tylko wtedy, kiedy jest widoczne. Kiedy nie jest widoczne, jest ciemnością. Jeśli nie chcesz świecić, to nie jesteś pokorny. Zgadzacie się z tym? Nie, Marci, my świecimy tak pokornie w domu. Nie, ty masz być niepokorny. Masz być pokorny i masz świecić. Masz wychodzić do ludzi, masz im opowiadać o Chrystusie, o tym, jak On jest cudowny, jak jest wspaniały. Jestem pokorny i będę świecił. Nikomu nic po słońcu, które zaszło. Wiecie, że wszystkie bóstwa, które się tworzyły wokół światła, były skoncentrowane na ciemności? Wszystkie bóstwa, które powstawały, to powstawały przez to, że ludzie od zawsze bali się ciemności. Dlatego wymyślono sobie Boga Słońca, dlatego wymyślano sobie Bogów Światła, dlatego, że ludzie podświadomie boją się ciemności. Ale my nie jesteśmy tymi, którzy boją się ciemności. My jesteśmy tymi, którzy mają świecić w ciemności. Większość myśli, już widzę te żarówki, takie jak w tym, Puff, zaraz wymyślę. My się nie boimy ciemności. My idziemy tam, gdzie jest ciemno, po to, żeby świecić, żeby rozświetlać Jedno amen na cały Kościół. Wow, Marcin. Odwaga i duma chrześcijańskiego życia. Ja wierzę w to, że to się bardzo mocno wiąże ze sobą. Jak wielu z Was, i nie odpowiadaj mi na to pytanie, ale jak wielu z Was jest dumnym z tego, że jest chrześcijaninem? Nie musisz odpowiadać. Sam sobie zadaj to pytanie. Czy jestem dumny z tego, że jestem chrześcijaninem? Czy jestem dumny z tego, że jestem tym, kim jestem? My, kiedy włączamy swój telewizor, kiedy idziemy ulicą, kiedy czytamy te wszystkie bzdury, te wszystkie rzeczy, które ludzie... Skąd? No, ale nie wstydźcie się. Skąd? Jak ludzie z zewnątrz wypowiadają i mówią. Tym bardziej ten świat potrzebuje ludzi takich jak my, którzy będą świecić, którzy wypowiedzą swoje zdanie w taki normalny sposób, chrześcijański sposób. Codziennie jesteśmy karmieni wszystkim, co złe. Jesteśmy karmieni ciemnością tym bardziej powinniśmy mówić o tym, że Jezus jest Królem, jest Panem na tym świecie. Nie zamykać się. Nie, ja nie, nie powiem, ja się nie będę wyrywać. <tum> tym bardziej powiedz. Biblia mówi tak i tak. Nie powinniśmy tak postępować. A tymczasem jesteśmy ciągle i ciągle karmieni, wiecie, rzeczami, które nie są tak naprawdę dla nas. Mamy się nie wstydzić miłości Chrystusa. Jeśli jest duma, to jest odwaga. Nie wstydzę się miłości Chrystusa, więc idę, idę za Nim. Idę i dzielę się tą miłością z innymi. Wiecie, sól i światło nie jest niczym innym jak miłość, która mieszka w nas. Mamy ludzi kochać, a Bóg będzie ich zmieniał. Tutaj napisałem też trochę o dumie, trzymając takiego promotera, takiego nauczyciela, takie źródło światła, taki generator energii, mielibyśmy udawać, udawać że o wszystkim warto mówić, tylko nie o Jezusie. O wszystkim warto mówić, tylko nie o Jezusie. Prawdziwe światło to prawda, a prawda jest w Jezusie i stała się światłość... Nie stanie się światłość, tylko stała się światłość, tu i teraz, w naszych sercach, przez Jezusa, który jest w Tobie. Wiecie, czytam ostatnio bardzo ciekawą historię, biografię Dirka Rossmana. Dirk Rossman. Znacie gościa? Rossman. Podpowiem, Rossman. Dirk Rossman to przedsiębiorca z Niemiec, który stworzył w latach 60. największą sieć drogerii samoobsługowych na świecie. Wiecie, Dirk Rossmann to taki bardzo ciekawy człowiek, ponieważ on naprawdę wychował się w kiepskim klimacie zaraz po II wojnie światowej, kiedy Hanower był całkowicie zniszczony. Razem ze swoją mamą prowadził taką drogerię, taki, taki sklep, że tam, wiecie, wydawali. On powiedział takie zdanie, że bardzo ciężko jest w dzisiejszych czasach być innowacyjnym. Człowiek, który, wiecie, w 70 którymś roku stworzył pierwszą samoobsługową aptekę i na tym zbił majątek bo zobaczył, że ludzie wchodzą do supermarketów, biorą jedzenie, to dlaczego tak samo nie mogłaby funkcjonować drogeria? I on stworzył tą sieć właśnie tych samoobsługowych drogerii. A on powiedział, że bardzo ciężko jest w dzisiejszych czasach być innowacyjnym. I to nie jest tylko w świecie, ale też w kościele. Wiecie, wiele rzeczy już było, wiele rzeczy już zrobiliśmy, wiele pomysłów wydaje nam się, że są totalnie beznadziejne. Niektóre łapały, niektóre nie łapią. Ale to, co on powiedział, że zawsze, jeżeli twoim zamiarem serca jest być szlachetnym wobec innych, to siła wyższa, nie, mówił jeszcze wtedy Bóg, powiedział, siła wyższa zawsze da ci sukces. I patrzę tak w odniesieniu do nas. Bardzo ciężko jest dzisiaj w Kościele wymyślać nowe rzeczy, żeby zaciekawić, żeby przyprowadzić ludzi. Ale myślę sobie, że jeżeli to będzie ukierunkowane na ludzi, jeżeli nami będzie kierować miłość, to Bóg da nam te sposoby, da nam te pomysły do tego, abyśmy stali się innowacyjni i do tego, żeby ci ludzie do nas przychodzili. Zgadza się? Miłość, szlachetne czyny. Koniec końców jest taki, że on odnajduje Boga w kościele ewangelickim, ale już w późnych latach swojego życia, ale przez całe swoje życie budował swój biznes w oparciu o chrześcijańskie wartości. I dzisiaj jest w miejscu, w którym jest jego życie, w miejscu, w którym jest. I to jest nauka też dla mnie. Jeśli chcesz budować swój biznes, jeśli chcesz budować swoją markę, to nie po łebkach. Nie po to, żeby wszystkim zciąć głowy i ja muszę być na wierzchu. Ale Jezus daje zawsze zwycięstwo. Amen? I ostatni punkt tego kazania. Niech ludzie widzą. Widzieliście, co tam było użyte, co Jezus powiedział? Niech ludzie widzą wasze szlachetne czyny. Niech ludzie to widzą. Wiecie, dla mnie to jest niesamowity czas, bo teraz za dwa tygodnie Znowu przyjdą do nas ludzie tutaj z miasta, przyjdą ludzie z miasta, przyjdą nasi przyjaciele, z którymi będziemy mogli spożyć Wigilię, Świąt Bożego Narodzenia. Nie wszyscy z nich mają możliwość zrobienia tego w domu, nie każdy z nich ma rodzinę. Odkąd dajemy do kablówki, dajemy ogłoszenie o tym, że będzie taki ten, przychodzi bardzo dużo osób starszych, które naprawdę nie mają nikogo i przychodzą tutaj i spędzają z nami czas. Gdzieś tam, wiecie, w kuluarach otarł się taki jakiś slogan A, bo to sami pijacy Ci z was, którzy przychodzą tutaj od wielu lat widzą, że to naprawdę tak nie wygląda Są różni ludzie ale w większości to są ludzie czyści, schudni którzy przychodzą, ponieważ chcą spędzić z kimś czas Ludzie naprawdę dzisiaj są zgłodni tego, aby ktoś spędził z nimi czas Dlatego tym bardziej potrzebujesz być solą solą, przyprawą i światłem dla tych ludzi Żeby mogli do ciebie przyjść Żeby mogli z tobą porozmawiać być może nie tylko o Bogu, a o innych rzeczach, które dzieją się w ich życiu. A później przyprowadzisz ich do Chrystusa po pewnym czasie. Ale to naprawdę wspaniały moment do tego, aby każdy z nas mógł pokazać, mógł okazać szacunek, mógł okazać coś tym ludziom. Dlatego ja zapraszam każdego z was tutaj. Każdy, kto z was siedzi. Przyjdź, zobacz, pomóż. Jeżeli naprawdę chcesz, żeby to światło świeciło w twoim życiu, to zrób ten pierwszy krok. Zrób krok do Chrystusa, a On zrobi dziesięć do Ciebie. Ja wierzę w to, że jeżeli tutaj jesteś, to pragniesz. Wiecie, ludzie, którzy nie pragną, nie przychodzą do Kościoła. Wydaje Ci się może dzisiaj, że jesteś niepotrzebny, może Ci się dzisiaj wydaje, że jesteś, że Twój czas najlepszy już był i przychodzi z przyzwyczajenia, ale to, że jesteś tutaj, to znaczy, że pragniesz. A Bóg chce Ci tego udzielić. Amen? Wierzycie w to? Bardzo mocno w to wierzę. I wierzę to w też że 21, kiedy się tutaj spotkamy, kiedy spotkamy się z tymi ludźmi, nasze światło będzie świecić naprawdę blaskiem, takim wow, że będziemy najlepszą przyprawą. Amen? Tak? Powiedz do osoby, która siedzi obok Ciebie, że jest najlepszą przyprawą na świecie. Kiedy myślę najlepsza przyprawa na świecie, to od razu mi się z wegetą kojarzy. Uuu. Nie, jesteście solą. Solą, nie, nie jakąś tam wegetą, solą. Amen. Niech Was Pan Bóg błogosławi, miejcie dobry tydzień. Amen.